Film, i komiks, klasyka, klasyka i nowość, nowość, hit i gniot. Wszystko, wszystko co myrocznie, strażnie i tajemnicze znajdziesz na, na nekropolitannyblogspot.com Witam w nawiedzonym podcastie. Jest sobota, 5 marca 2022 roku. Słuchacie właśnie 384 nawiązanego podcastu na blogu Necropolitan, a po tej stronie mikrofonu wita się z Wami naprawdę przerażony, niedoszły agent CIA Szymon Cieściński, dla przyjaciół Szymas. Witam Was w świecie pełnym tajemnic i zapraszam na omówienie filmu Zjawa z Zaświatów, czy też w oryginale Banshee Chapter z 2013 roku. Część z Was być może kojarzy ten film także jako rozdział o Banshee, bo tak przetłumaczono roboczo ten tytuł i tak funkcjonował w drugim obiegu. To wszystko jest jeden i ten sam film. I dlaczego się nim zajmujemy? Bo od Weirdu, myślę, niedaleko do paranoi i teorii spiskowych, to też uznałem, że będzie się Banshee Chapter całkiem nieźle wpasowywał w naszą aktualną, nawiedzoną ramówkę. Jego główną bohaterką jest dziennikarka N. Rowland, która prowadzi śledztwo w sprawie nagłego zaginięcia swojego przyjaciela, tajnego eksperymentu rządowego i tajemniczych audycji radiowych nieznanego pochodzenia. Słyszycie? Tematyka całkiem przyjemna. Chociaż raczej do oglądania, a nie do prowadzenia takiego śledztwa. Reżyserem i scenarzystą zjawy z zaświatów jest debiutujący w obu tych rolach, w obu tych funkcjach Blair Erickson. Scenariusz napisał razem z Danielem J. Hillim, inspirując się twórczością Lovecrafta, między innymi głównie tak naprawdę opowiadaniem znanym u nas pod tytułem, w sumie pod tytułami, bo było sporo tłumaczeń z tamtego świata, z otchłani, nieznane, może było ich jeszcze kilka, chodzi o From Beyond. No i tutaj twórcy inspirowali się Lovecraftem, HPL-em i miksowali go z biografią e, takich pisarzy jak Hunter S. Thompson, czy chociażby Ken e, Casey, o którym opowiadaliśmy przy okazji lotu nad kukułczym gniazdem, przy okazji recenzji książki e, w Konglo razem z Bogusią. I do tego jeszcze dodali sprawy projektów rządowych, tajnych, takich jak MK Ultra, Bluebird czy Antichoke. Tę produkcję otwiera kilka archiwalnych wypowiedzi, m.in. dyrektora CIA Stansfielda Turnera, chemika Jamesa Moora i prezydenta Billa Clintona, wypowiedzi dotyczące nieetycznych eksperymentów na ludziach. Następnie przechodzimy do części fabularnej i widzimy jak niejaki James Hirsch, młody pisarz, zażywa narkotyk, rzekomo stosowany właśnie w trakcie badań w programie MK Ultra. To jest program, projekt badawczy CIA z lat 50. i 60., w ramach którego Próbowano wpływać na ludzkie zachowania, sterować pracą ludzkiego mózgu, kontrolować umysły przy pomocy m.in. substancji psychoaktywnych, chemicznych. Tutaj LSD w sumie wychodzi na pierwszy plan, ale także przy pomocy bodźców elektrycznych, wstrząsów, analizy fal mózgowych, percepcji podprogowej, czy po prostu przemocy i tortur. Taka bardzo sympatyczna taki bardzo sympatyczny projekt w bardzo sympatycznej placówce badawczej prowadzony. Jeżeli temat Was interesuje, to odsyłam Was po prostu do Wiki i Google. Ja nie wiem o LSD i CIA gdzieś tam słyszałem, ale o samym projekcie MK Ultra wcześniej za bardzo nie czytałem. Teraz te ostatnie kilka dni pokazały mi, że bez problemu można znaleźć chociażby dokumentację z senackich komisji w USA, no bo sprawę badały też komisje i prezydenta, i senatu i tak dalej, kongresu. No a do tego też mamy różne książki już aktualnie, filmy dokumentalne i wiele więcej, więc każdy zainteresowany tematem znajdzie coś dla siebie. Tylko uważajcie na YouTubie, bo też no, Towarzystwo Foliowej Czapeczki działa tam ostro i Jeden z pierwszych linków klikniętych tak na zasadzie, a kliknę w tego linka, pokazał mi tak absurdalne rzeczy, że stwierdziłem, że już usuwam po prostu film z historii, żeby czasem mi się podobne nie, nie, nie, nie były wylosowywane przez algorytm dla mnie, żeby już nie wracać do takiego ostrego szukania. W każdym razie, James, tutaj bohater filmu, właściwie jego początkowej sekwencji, jest pisarzem, który chce opisać, jak działa stosowany przez CIA środek chemiczny na człowieka. Wszedł w jego posiadanie i tutaj na początku zażywa go: to jest 150 ml ulepszonej dimetylotryptaminy DMT-19. A jego kolega ma dokumentować wszystko przy pomocy kamery. Czyli facet w domowych warunkach bezpiecznych, czy znaczy bezpiecznych, quasi bezpiecznych, no bo jednak nie wie, co ta substancja z nim zrobi, ale w tych quasi bezpiecznych warunkach zażywają. Początkowo nic się absolutnie nie dzieje, potem radioodbiornik zaczyna odbierać dziwny sygnał. Yy, ni to biały szum, ni to właśnie nagranie yy, radiostacji numerycznej. James yy, nagle zaczyna być przerażony, twierdzi, że coś się zbliża, coś go widzi. Dostajemy dwa jumpscares, z yy, dwa razy krzyczy, skacze i przenosimy się trochę w przyszłość. James i jego znajomi, jak się dowiadujemy, zniknęli, a my poznajemy Anne Rowland yy, w tej roli Katia Winter, którą możecie kojarzyć aktorkę chociażby z jeźdźca yy, bez głowy. Tutaj jest dziennikarką, a James to jej dawny crash, gdzieś tam z czasów studenckich, taka niespełniona miłość, e, więc kobieta szybko angażuje się w sprawę i bada kolejne tropy, które prowadzą ją najpierw do pisarza Tomasa Blackburna i to jest właśnie trochę taki e, Ken, trochę e, właśnie Hunter. E, facet e, Uwielbia substancje psychoaktywne, psychodeliki i prawdopodobnie ma dostęp też do DMT-19, do tego, co zażył James. Ale że nie cierpi dziennikarzy, no to nasza dziennikarka Anna musi posunąć się do podstępu, by uzyskać od niego jakieś informacje. No i druga połowa to ich wspólna droga właśnie Rowland i Blackburna do jądra ciemności tego projektu. W pisarza wciela się Ted Lewin, który ostatnio chociażby występował u Fukunagi w Alieniście. No, wygląda charakterystycznie, pewnie go kojarzycie, bo w sumie grał w jakimś tysiącu innych filmów, seriali we wszystkim, kurczę, od Maglownicy do monka, Na pewno go kojarzycie, no i tutaj wypada bardzo dobrze, czuje się jak ryba w wodzie w tej roli, a do tego ta jego podstać, może nie tyle przychodzi przemianę, co pogrywa sobie trochę też z innymi osobami wokół niej. Jak gdyby przez to ewoluuje i mamy różne no też taki trochę popis aktorski, który tworzy ostatecznie spójną rolę. To świetnie wypada. No Katie, Katia, przepraszam, Winter też sprawdza się w tej roli. Po prostu no jej postać trochę inaczej się rozwija i bardziej gra po prostu przez cały film taką zaangażowaną, trochę upartą do pewnego stopnia nieustraszoną, więc to jest takie bardziej ograniczone spektrum emocji. I aktorstwo jest w porządku, ale największą zaletą, najważniejszą rzeczą, najlepszą rzeczą w całym Banshee chapter jest klimat. Klimat tajemnicy i zagrożenia, grozy. Nie wiemy, znaczy, nie wiem, może ktoś z was wie, ale ja nie wiedziałem, jak działa dimetylotryptamina. Na pewno nikt z nas nie wie, jak działa ta pochodna dimetylotryptaminy stosowana przez CIA. Nie wiemy, co ona przyciąga, co widzą osoby pod jej wpływem, co się dzieje z tymi osobami później. Do tego jeszcze dochodzi zagadka radiostacji numerycznych. Zresztą ja ten film obejrzałem właśnie przez ten wątek. Radiostacje numeryczne to te krótkofalowe radiostacje nadające jakieś zestawy liczb, słów, liter. To są radiostacje o nieustalonym statusie i własności. Na ogół właśnie nadają te stałe nagrania, chociażby z jakimiś liczbami literkami, czytanymi przez no, czy jakiś komputerowy głos, czy często głos kobiecy, czasami dziecięcy, rzadziej męski. No i w rzeczywistości nie stwierdzono ostatecznie, do czego służą. Wiadomo, że część z nich działa jako sposób komunikacji szpiegów, tak? to jest element jakiejś tam działalności szpiegowskiej, a co z pozostałymi diabli wiedzą, więc doskonale się ten Koncept wpisuje właśnie w teorię spiskowe i tutaj też w kontekst sterowania umysłami. tak? Skoro jej stosowało przekazy podprogowe, no to czemu nie właśnie w ten sposób? Przez krótkofalowe audycje. No i dodajcie do tego wszystkiego jeszcze jakieś opuszczone osiedla czy bunkry no i właśnie wyjdzie wam z tego zjawa, z zaświatów. Banshee chapter. Ten tytuł w ogóle polski... Z jednej strony on mnie strasznie strigurował na początku, no bo nijak się ma niby do filmu. Z drugiej strony Banshee Chapter też jest średnio czytelny. Banshee Chapter to tytuł, który wziął się z tego, że osoby poddawane tym testom w ramach programu MK Ultra, czy znaczy część z tych osób, tak, mówiła, że miała wrażenie, że właśnie widzi coś w rodzaju Banshee. I do tego to też jest istota, która gdzieś tam się zjawia w ramach zapowiedzi śmierci, etc., więc to tam po angielsku ma w sumie całkiem sporo sensu. Po polsku jednak, no gdyby to był rzeczywiście rozdział o Banshi, to jeszcze jak widzicie to w tekście, no to powiedzmy, że może rozpoznacie to słowo, tak, Banshee, ale gdybyście powiedzieli komuś że idziesz do kina na rozdział o Banshi, czy nie wiem, kupiłem Blu-raya, czy wypożyczę w wodzie. BOD, rozdział o Banshee, to myślę, że większość osób by w ogóle nie skumało, o czym mówicie, więc ta zjawa światów pod tym względem e, no jest no taką parafrazą Banshee e, i ma jakiś tam sens, jakoś zacząłem akceptować ten tytuł, gdy się trochę dłużej nad tym zastanowiłem. No ale teraz wróćmy do filmu. On też trochę romansuje z paradokumentem o strony formalnej, co rozwinę, bo to jest trochę dziwne za moment, a więc mamy taką pewną surowość i tę mnogość tajemnic, o których mówiłem przed chwilą i to sprawia, że gdy wokół bohaterów dzieje się coś niewytłumaczalnego, ta atmosfera można naprawdę kroić nożem. Ja w ósmej minucie filmu byłem już całkowicie zrobiony, ale to totalnie po prostu już byłem wystraszony. A w 40 minucie musiałem sobie zrobić przerwę, bo był środek nocy, a po prostu wszystko na ekranie wskazywało, że zaraz dojdzie do kolejnej strasznej sceny i że ja zaraz zacznę krzyczeć. Był środek nocy ludzie wokoło wszędzie spali już, więc musiałem sobie odpuścić i dokończyć dnia następnego. Dodatkowo jeszcze tutaj wszystko eskaluje, jeżeli chodzi o tę grozę, bo film zaczyna się straszakami w biały dzień i w takiej umiarkowanie bezpiecznej y, atmosferze, w be bezpiecznym środowisku, gdy wokoło są jacyś ludzie, no i w przestrzeni, która nie wygląda na niebezpieczną, dziwną, straszną, a potem przechodzi do scen nocnych, do tego na pustkowiach, pustyniach, w pustostanach, w obiektach wojskowych. Y, a więc w miejscach, gdzie no niezależnie od okoliczności w środku nocy można poczuć dreszcze i właśnie to, to operowanie pustymi przestrzeniami i czernią, twórcy opanowali do perfekcji, od tej strony no nie można im nic zarzucić. Latarki tutaj są mocne, ale oświetlają tylko właśnie jakiś fragment terenu i gdy bohaterowie na przykład latarką gdzieś tam przeczesują fragment przestrzeni, no to my się tak boimy, że coś się pojawi w końcu w tym świetle latarki, że głowa mała. I już tak naprawdę w tej pierwszej części są straszne momenty, takie naprawdę strasznie. Bohaterka siedzi sama w aucie na pustyni w środku nocy i nasłuchuje sygnały radiowego, spogląda w obiektyw swojej kamery, więc mamy taki fan footage vibe mocny, no i wszystko tam jest po prostu przerażające, tylko ta kamera to nie jest, wiecie, profesjonalna kamera więc gubi trochę ostrość, albo jest profesjonalna no ale tak to jest celowo ustawione, że ona trochę gubi ostrość jest ciemno no i ja na przykład zamiast bodajże to był pas nie pas, tylko sprzączka pasa no i ona się jakoś tam rozmyła i ja po prostu patrzyłem na ten kształt i widziałem już tam praktycznie rozmytą twarz za szybą a to była sprzączka chyba w aucie więc klimacik jest niesamowity, a gdy rzeczywiście dochodzi do jumpscare'a, to no ja podskoczyłem jak tygrysek w kłoposiu pochadku i tego typu upiornych sekwencji jest w filmie co najmniej sześć i wszystkie na mnie działają i kojarzą się trochę z obecnością, przy czym tutaj budżet jest mniejszy, więc one są robione prostymi metodami, ale w taki naprawdę sensowny sposób. Mamy efekty praktyczne, rzeczywiście jakiś głośniejszy dźwięk, który też nas pobudza, jest, ale to wszystko jest, to nie jest po prostu jakiś krzyk, który wpływa na nas samym hałasem, tylko my wcześniej mamy podprowadzenie zawsze pod taką sekwencję, czyli na przykład, nie wiem, przeczasujemy tą latarką jakąś przestrzeń i dopiero w którymś momencie coś się dzieje, albo Ktoś gdzieś e, sprawdza, e, czy czegoś nie ma, nie wiem, za drzwiami, czy coś nie wiem, przemknie po prostu za oknem, e, i tak dalej, i tak dalej. E, I jest tego sporo, e, znaczy sporo, no w sensie, nie wiem, 6, 7, 8, może e, takich sekwencji jeżeli wszystkie liczyć, ale to nie jest tak właśnie, że ten film jest tym naćkany, tylko on fajnie sobie z nami pogrywa, tak buduje tę atmosferę, tak trochę wycisza wszystko, ale jednocześnie sprawia, że się boimy, boimy, boimy. Potem jest właśnie Jumpscare, który też jest wentylem bezpieczeństwa, no bo my krzykniemy, podskoczymy, serce nam zabije, ale jednocześnie potem znowu możemy się trochę uspokoić. I tak właśnie przez cały ludzki film. I to, jak to sprawnie działa, jest o tyle dziwne, że od strony reżyserii i montażu podjęto tutaj Powtórzę się dziwne decyzje. Nie złe może, ale właśnie nietypowe i niezrozumiałe dla mnie. Wyjaśniam już o co chodzi. Największy dysonans budził u mnie fakt, że częściowo to jest fan footage. A reszta jest kręcona jak film fabularny i ta reszta to nie są jakieś dwie, trzy sceny, które to przełamują tylko tak naprawdę, nie wiem, fan to będzie z jedna trzecia, jedna trzecia to są takie sceny kręcone bardziej jak w filmy fabularnym, a z jedna trzecia to jest jak gdyby kamera z dokumentu, która trochę może nawet początkowo mylić. Widzę się, że że zastanawiać, czy bohaterka jest sama. Czy może po prostu właśnie pracuje z kamerzystą, bo gdy ją poznajemy, to początkowo zwraca się do kamery, tak? czyli tak jakby nagrywała takie fan footage, zbierała materiał, czy też do siebie po prostu z przyszłości mówiła o tym, co i dlaczego robi, a potem ta kamera już jest zupełnie zewnętrzna i pokazuje ją jak tam właśnie prowadzi to swoje śledztwo. No i tak sobie pomyślałem, nie wiem, może ktoś jednak z nią chodzi. Ale nie, nie ma z nią kamerzysty. Nie ma tutaj ani jednego ujęcia, które by sugerowało, że ktoś jej pomaga to wszystko kręcić. A do tego przykładowo przychodzi na jedno spotkanie incognito, właśnie podając się w ogóle za kogoś innego. I kamera nie pracuje jak w filmie fabularnym, tylko dalej trochę jak w dokumencie, jakby ktoś chciał uwiecznić to spotkanie. I to jest... Dziwne, to może nie psuje seansu, nie wybija bardzo mocno. Jak ktoś nie będzie się mocno nad tym skupiał, nie będzie tego analizował w ogóle, tej pracy kamery, to może i nawet obejrzy cały film, nie zwróci na to uwagi. Ale, no, ja do końca nie wiedziałem, co się, co jest grane i dlaczego. Seansu to nie psuło, po prostu budziło pewnego rodzaju konsternację i odrobinę wybijało. Tak, z samego skupienia na filmie. Do tego w montażu też pojawiają się jakieś takie pojedyncze kwiatki, bo jedna rzecz to poprzecinanie materiałów z naszej sprawy prowadzonej przez dziennikarkę nagraniami archiwalnymi, do których ona prawdopodobnie uzyskała też dostęp, chociaż to nie... My, my część oglądamy z nią, a część tak jakby dostajemy wgląd do jakiegoś archiwum, które, którego ona chyba nie widziała ostatecznie i powtykanie tego też troszkę gryzie się z tą pierwotną paradokumentalnością, a do tego też na przykład pojawia się taka dziwna retrospekcja, gdy bohaterka właśnie, znaczy bohaterka ogląda zdjęcie siebie z Jamesem, z tym swoim crushem ze studiów, no i pojawia się wtedy retrospekcja z klubu, gdzie to zdjęcie powstało i ona nam absolutnie niczego nie wnosi do narracji do świata przedstawionego, tam nie ma żadnej rozmowy, która by coś tam nam dopowiadała, nie ma żadnego e, szerszego kontekstu, niczego, co można by interpretować. To jest po prostu ujęcie z miejsca, gdzie to zdjęcie powstało. E, widzimy, że właśnie mają się ku sobie i byli na imprezie, to, to już widać po zdjęciu. E, no i znowu, tak z jednej strony ta paradokumentalność, z drugiej strony taka, takie wcięcie, totalnie nie wiem, co się tutaj wydarzyło i te niezrozumiałe dla mnie decyzje formalne tak jak budziły dysonans tak nie zmieniały faktu, że oglądałem cały film w ogromnym napięciu do samego końca i nie pamiętam, kiedy ostatnim razem aż tak właśnie Poczułem się wciągnięty i przerażony jednocześnie. No, trochę czułem się, jakby sami twórcy podali mi jakiś narkotyk, który wzmacnia moje reakcje. Ja się naprawdę bałem, jak diabli, krzyczałem. Mimo, że próbowałem się hamować, zwłaszcza wtedy w nocy, ale nie, nie, nie pykło raz, nie pykło drugi raz, nie pykło trzeci raz, dlatego zrobiłem tę przerwę, gdy czułem, że nadchodzi czwarty i piąty. I czułem się totalnie zafascynowany tym światem do napisów końcowych. Po drodze jest kilka głupotek i uproszczeń. Chociaż nie wiem do końca, czy też mogę tak to nazwać. Ja tak to odbierałem w trakcie sensu, że część rzeczy jest troszkę uproszczona, żeby po prostu doprowadzić nas do jak gdyby kolejnego, kolejnej stacji w podróży naszych bohaterów. No i przykładowo w jednym momencie nasza dwójka trafia do miejsca, gdzie prawdopodobnie przeprowadzono te eksperymenty w ramach projektu MK Ultra i znajduję tam jakieś porzucone dokumenty leki na jakimś stoliku i to mi się wydało strasznie głupie, nie? tak na zasadzie czemu ktokolwiek miałby to tak zostawić, no albo by ktoś po prostu zniszczył tę przestrzeń, albo by ją wyczyścił całkowicie. Z drugiej strony, jak już po seansie zacząłem czytać, na temat realnego projektu, no to tam też nakazano zniszczenie całej dokumentacji, to jeszcze przed tymi wszystkimi wielkimi śledztwami, komisjami, a jednak udało się i dziennikarzom i śledczym dotrzeć do pewnej puli dokumentów, więc może i film nie nagina mocno rzeczywistości, a to ja mam trochę, ja, ja mam zbyt duże oczekiwania, oczekuję z, nie wiem, wyższych standardów działalności CIA i nie wiem, różnych agencji, agentur. No, tak czy siak, jakieś tam drobne uproszczenia nie psują atmosfery, tak? To nie jest robienie z bohaterów totalnych głupków, jak nie wiem, w Godzilli nowej, tylko jakieś drobne nagięcia rzeczywistości. No i z takim poczuciem ciągłego, do, ciągłego przerażenia dotarłem do finału, który też okazał się pozytywnym zaskoczeniem. Był całkowicie satysfakcjonujący i przerażający, właśnie pozwala ponownie trochę pokrzyczeć, poskakać. Na koniec daje nam jeszcze jeden dodatkowy trop, potem jeszcze jeden, bo mamy taki ala epilog i po tym epilogu mamy jeszcze jedno nagranie archiwalne, które dorzuca jeszcze jeden trop, ale nadal nie objaśnia wszystkiego. Tak naprawdę ta końcówka trochę z nami pogrywa, bo zachęca do hmm, drobnej polemiki, do zastanowienia się nad tym, czy film jest logiczny, tak? czy ta historia na pewno jest spójna. Do takiego powiedzenia sprawdzam i przede wszystkim do obejrzenia filmu ponownie. Mam wrażenie, że no totalnie o taki efekt chodziło i udało się go całkowicie osiągnąć. Ja go wprawdzie drugi raz tak całkowicie od początku do końca nie obejrzałem, ale pewnie to kiedyś zrobię, zwłaszcza ten film się nadaje do naszej serii wystąpień konwentowych, referatów, prelekcji o faktach i mitach w horrorze, więc pewnie ten film kiedyś obejrzę jeszcze raz już z pewną wiedzą na temat projektu MK Ultra. I z notatkami chociażby z dzisiejszego nagrania. Film na koniec wyjaśnia pojedyncze wątki, na przykład kim, czy co się stało z pacjentem 11, co się stało z pacjentką 14 i dzięki temu właśnie wiemy wystarczająco dużo, byśmy nie czuli się głupi czy jakoś oszukani przez film, ale jednocześnie mamy nadal masę pytań bez odpowiedzi, masę zagadek, które mogą zaprzątać nam myśli. W związku z tym, moim zdaniem, twórcy doskonale zbalansowali to, co jest znane i to, co jest nieznane. Te karty, które odkryli i te, które pozostały zakryte. Do tego z takich ciekawostek w ramach Q&A opowiadali, że użyli prawdziwych nagrań stacji numerycznych. No i Wiecie, nie można tak po prostu użyć sobie jakiegoś nagrania w filmie i producent przyznał, że tak, zrobili to absolutnie nielegalnie, no ale kwestia prawna wygląda tak, że żeby ktoś ich pozwał, no to musi się przyznać do tego, że to on nadawał, tak, że to jego nagranie zostało gdzieś tam przechwycone i wykorzystane. A że te stacje, no właśnie, mają nieustalony status, no to prawdopodobnie nikt się nie zgłosi, tak? Z drugiej strony, jeżeli to są jakieś nagrania szpiegów czy CIA, no to wiecie, tutaj macie pole do popisu z kolejnymi teoriami spiskowymi. Śledźcie, czy producent jeszcze żyje tego filmu. No ale też taka ciekawostka, że rzeczywiście nie, nie próbowano stworzyć własnych tych nagrań, tylko wykorzystano archiwalne nagrania realnie istniejących stacji numerycznych i chyba wyczerpałem pulę wątków na dzisiaj. To absolutnie nie jest idealny film, tak? chociażby od tej strony formalnej. Doszło tam do kilku niezrozumiałych dla mnie decyzji. Fabularnie też, nie wiem, no może kogoś nie porwie. Tak? Jeżeli to nie są wasze klimaty, to równie dobrze może i Was jakoś tam znudzi, nie wiem. No, chociaż myślę, że nie. E, ja go polecam. Polecam wam wszystkim, bo dla mnie był autentycznie straszny i po się nabrałem ochoty na więcej, na więcej takich strasznych filmów, ale też na więcej e, takiego klimatu a la z Archiwum X, nawet stworzyłem sobie taką roboczą watchlistę, o której być może usłyszycie jeszcze w nawiedzonym podcaście, ale to nie teraz, tak, nie za tydzień, dwa, może za miesiąc, czy jeszcze później. Eee, no, więc polecam i tym e, pozytywnym akcentem zakończę. Tradycyjnie już życzę Wam klimatycznego weekendu, udanego tygodnia i do usłyszenia w następnym nawiedzonym podcaście.